Byki, ale nie pasują do opisu. Czym się martwisz najbardziej? Zapytałam, bo nie wierzę, że to tylko polowanie na białego wieloryba. Rzucił mi zmęczone spojrzenie. Wiesz, jak to się zwykle kończy. Zdziczenie zawsze prowadzi do eskalacji. Zaczyna się od kur czy owiec, potem są ludzie... Kurwa, jeszcze nigdy nie miałem problemu z wytropieniem celu. Nigdy też nie spotkałem się ze zdziczałym wilkiem, który włamuje się do domów, żeby ukraść apteczkę albo tabliczkę czekolady. Urwał, bo podszedł do nas Leon z jedzeniem. Postawił przed nami talerze z gorącymi panini napakowanymi dobrem. Oczy Johana aż zalśniły. Widać było, ile go kosztuje, żeby nie rzucić się na żarcie, jak wygłodniały pies. I po chwili, gdy odrywał i przeżuwał wielkie kęsy, Stało się jasne, że nie jadł od dawna, przynajmniej nie jako człowiek. Był chudszy niż wtedy, gdy widziałam go ostatnio. Cienie pod oczami wyglądały jak wypalone. Trzydniowy zarost powoli przechodził w pełnoprawną brodę, a włosy zawijały się wokół uszu. Czarne ciuchy miał pogniecione, zakurzone i przesiąknięte zapachem lasu. Zamruczał z rozkoszy, przeżuwając. Kiedy ostatnio przespałeś noc? Zjadłeś coś porządnego, wykąpałeś się jak człowiek, zapytałam. To subtelny, jak czołg przytyk, że jadę wilkiem, uniósł brew. Gdybym chciała to powiedzieć, powiedziałabym wprost. Jeszcze nie oszalałam na tyle, żeby bawić się z wilkiem w subtelności, po prostu się martwię. Z tego, co słyszałam, nie robi wam dobrze spędzanie zbyt długiego czasu na czterech łapach i w lesie. Można się zapomnieć. A u dominujących wilków to ponoć nawet bardziej niebezpieczne, poza tym pewnie nie tak łatwo o kalorie. Pokiwał głową, dalej się obżerając. Może zabukuje ci hotel na noc, a rano jest coś, na co chciałabym, żebyś rzucił okiem. Chciałam wysłać kogoś od Borysa, ale skoro już tu jesteś... Co konkretnie? Zainteresował się. Pożarł ostatni kęs swojego wielkiego panini i zerknął łapczywie na moje, którego nawet nie zaczęłam jeść, bo spodziewałam się, że tak to się skończy. Zwłaszcza po tym, jak wchłonął całą paczkę kabanosów w kilka minut. Podsunęłam mu talerz bez słowa. W domu wciąż miałam do odgrzania reszki lazani. Dziwna sprawa. Możliwe, że porwanie. Ślady walki, plamy krwi, pazury na meblach. Kobieta zniknęła. Parę rzeczy razem z nią, a w ogrodzie został świeży grób kota. Johan wytrzeszczył oczy. To tę sprawy dziś badałaś pod miastem? Zapytał. Przytaknęłam. Może to przypadek, może nie, ale skoro wspomniałeś o dziwnych włamaniach do domów, wolę się upewnić. Milczał przez dłuższą chwilę. Niemal widziałam trybiki kręcące mu się w głowie. Dobra. Znasz jakiś hotel, który nie ma problemu ze zmiennymi? I nie będzie jęków, jeśli wrócę w środku nocy? Zapytał, zabierając się do mojej porcji. Jasne, że znam, uśmiechnęłam się. Rano po ciebie wpadnę i zajedziemy do pani Bożeny. Może wywęszysz coś, co mi umyka, bo czuję się z tą sprawą równie kijowo, jak ty z tym swoim wilkiem z dymu. No i zniknęła kobieta. Może to właśnie ta eskalacja, której się obawiałem. Przytknęła mnie chętnie. Wprawdzie nikt nie znalazł rozszarpanych szczątków owiec, ale nie sądziłam choćby przez sekundę, że żyją. A jeśli ten sam sprawca odpowiadał za zniknięcie pani Bożeny? I jej nie dawałam wielkich szans. Nowy Petersburg przywitał nas przepychem, kryształowymi żyrandolami i złoceniami balansującymi na granicy ekskluzywności i kiczu. Ledwie przekroczyliśmy próg, a recepcjonista już uśmiechnął się nerwowo i zniknął za drzwiami z napisem tylko dla personelu. Może jednak nie są tak gościnni, jak myślisz, mruknął Johan. Spokojnie. Przyjmowali już większych oryginałów. Odparłam. Kilka tygodni temu Nowy Petersburg gościł rodzeństwo miodożerów. Trudno o większe dziwo. A jeśli dali radę wykarmić tę parkę, poradzą sobie i z wilkiem. W życiu nie widziałam, by ktoś pochłaniał tyle jedzenia przy jednym posiedzeniu co ratelowie. Z ich hipermetabolizmem byli jak studnie bez dna. Myśleli o przekąskach, zanim jeszcze wstali od stołu. Nawet nie zdążyliśmy dojść do recepcji, kiedy pojawiła się Penelopa. Z jasnymi włosami upiętymi w misterną fryzurę i w eleganckiej, wiśniowej kreacji wyglądała bardziej na dziedziczkę fortuny niż kierowniczka hotelu. Była starą wampirzycą, ale doskonale panowała nad swoją aurą. Nie emanowała drapieżną energią, która mogłaby zaniepokoić potencjalną ofiarę. W jej branży to bezcenny atut. Namiestniczko? Czy któryś z naszych gości przekroczył granicę prawa? zapytała. Jej twarz porcelanowej laleczki ściągnął niepokój. Zerknęła na Johana z zaskoczeniem. Być może spodziewała się Romana, bo to z nim ostatnio ją odwiedzałam. Nic mi o tym nie wiadomo. Przyprowadziłam gościa, który szuka komfortu i spokoju na kilka nocy, odpowiedziałam. Wyraźnie odetchnęła i posłała Johanowi promienny uśmiech. Prawie nie było widać kłów, jeśli się człowiek skupił na perfekcyjnie umalowanych ustach. Minutę później wstukiwała już dane wilka do komputera. Następnie wręczyła mu klucz z ciężką, mosiężną matrioszką jako brelokiem oraz niewielką ulotkę z numerem do recepcji i menu restauracji. Odprowadziłam Johana do windy. Wyraźnie chciał mnie o coś zapytać, ale nie przy Penelopie. Ona jest wampirzycą? Szepnął. Oczywiście, spora część obsługi też. I tak w hotelach nie działa zasada świętości progu, więc nie potrzebują zaproszenia. Ale nikt nie ma prawa brać gryza, jeśli nie uzyskał zgody, więc możesz spać spokojnie. Bez barykadowania drzwi krzesłem. Roman nie toleruje samowolki na swoim terenie. Do tego room service jest całodobowy, podobnie jak śniadania. Nikt tu nie zakłada, że wstajesz między siódmą a dziewiątą, bo cykle dobowe gości są różne. Interesujące, przyznał. Przydatne. Według Romana najlepsze hotele w Europie należą do wampirów. Wierzę mu na słowo. Zajrzę koło dziewiątej, dobra? Odstawię Mirona i salcie do szkoły, bo przyda nam się auto, a nie chcę znów pożyczać fury od księcia wampirów. Moje stoi po drugiej stronie bramy, jakieś dziesięć kilometrów za miastem. Możemy je odebrać rano. Zostawiłam go pod czułą opieką perfekcyjnej wampirzycy i wróciłam do domu. Gdybym liczyła na to, że Mirona ruszy sumienia i będzie gotów zdradzić mi swoje sekrety, zawiodłabym się. Spał jak kamień. Salcia też. Przytulono do wielkiej, kudłatej przytulanki. Biarkę uniósł powieki, gdy zajrzałam do pokoju. Śpij. Jesteś bezpieczny. Szepnęłam. Zamknął oczy, jakby te słowa wystarczyły, by faktycznie poczuł spokój. Przed zaśnięciem puściłam jeszcze impuls magii w osłony, by się upewnić, że działają bez zarzutu. Zabrzęczały uspokajająco. Leżąc w ciemności, zaczęłam się zastanawiać, czy w domach, do których włamał się wilkopodobny stwór, były jakieś kręgi ochronne. A skoro już o tym mowa, czy pani Bożena miała jakiekolwiek zabezpieczenia? Według Romana nie nosiła wielkiej magii, ale może miała jej wystarczająco? Dla większości magicznych najprostsze nawet bariery ochronne są czymś oczywistym. Jutro zamierzałam to sprawdzić. Rozdział dwudziesty. Był gotowy, kiedy poczuł szarpnięcie i znów znalazł się w snach dziewczynki. Nie spodziewał się widoku, który zastanie. Nie myślał, że zatęskni za ciemnością i małym płomykiem pełgającym po dłoni salamandry. Ciemność naprawdę kryła w sobie strachy, a gdy jej zabrakło, uderzyły w niego emocje dziecka popchniętego przerażeniem na granicę szaleństwa, kiedy do niej dołączył, stała wciśnięta w kąt kamiennej komnaty, a płomienie lizały jej ciało i ściany wokół niej. Skóra połyskiwała łóżkami, a oczy płonęły żywym ogniem. Wpatrywała się w coś przed sobą, coś czego on jeszcze nie widział. Podszedł ostrożnie, mając nadzieję, że go pamięta, a z tyłu głowy kołatało mu się pytanie, czy jeśli spłonę w jej snach, zdołam się obudzić. Salciu, pamiętasz mnie? Zapytał łagodnie, stojąc tuż poza granicą płomiennego kręgu. Nie odpowiedziała od razu. To ja, Seweryn. Obiecałem, że wrócę. Dodał, unosząc dłonie, by pokazać, że nie ma złych intencji. Wreszcie spojrzała w jego stronę. Jesteś. Wyszeptała zaskoczona, jakby nie wierzyła, że naprawdę go widzi. Nie chciałem, żebyś nie żyła się z tym sama. Wyjaśnił, ostrożnie robiąc krok w jej stronę. Chętnie podejdę bliżej, ale... Nie jestem ognioodporny jak ty, dodał z lekkim uśmiechem. Potrzebuję ognia, by się nie zbliżyły. Wciąż szeptała, jakby bała się, że ktoś jeszcze ją usłyszy. A potem w płomieniach pojawiła się wąska ścieżka. Przeszedł. Ogień liznął jego łydkę. Wystarczająco prawdziwy, by dało się poczuć żar i ból. Ale seweryn się nie cofnął. Nie mógł. Te przerażone, płonące oczy wracałyby do niego w jego własnych koszmarach. Chwyciła go za rękę, kiedy był już wystarczająco blisko. Krąg ognia zamknął się za nim, a płomienie z jej ciała rozpełzły się po ścianach, jakby podświadomie jej odepchnęła, żeby nie zrobiły mu krzywdy. — Widzisz? — zapytała drżącym, piskliwym głosem. Obejrzał się. Chciał dojrzeć to, co ona. I teraz, gdy jej palce zaciskały się na jego dłoni, zobaczył ich. Pogorzelców czarnych odsadzy, poskręcanych z ciałami przypieczonymi do kości. Z niektórych nie zostało nic poza zwęglonym szkieletem — Tłoczyli się wokół kręgu, krzyczeli, choć nie słyszał głosów. Wyciągali ręce w jej stronę, wściekli i przerażeni. Kto to? Zapytał wstrząśnięty. Ludzie, których spaliłam. Wyszeptała, a łzy spływały jej po policzkach. Czemu ich spaliłaś? Nie był pewien, czy to dobre pytanie, ale inne nie przyszło mu do głowy. Nie chciałam. Naprawdę nie chciałam, ale nie miałam wyboru. Kazał mi. Zmuszał mnie. Spojrzała na niego z dołu, jakby chciała się upewnić, że rozumie, że to nie była jej decyzja. Opowiesz mi o tym? Zapytał. Nie lubię o tym mówić, przyznała cicho. Wiem, kochanie, wiem, to trudne i boli, ale jeśli nie mówimy o traumach, ona trzymają nas w uścisku. Jażdżą od środka, aż nie zostaje nic, tylko ogryzek tego, czego boimy się najbardziej, powiedział. A jeśli się mówi... To znikną? Zapytała. Nie znał odpowiedzi i nie chciał okłamywać małej. Może żadna rozmowa nie uleczy jej z tego, co ją spotkało. Może zawsze będzie śniła o pogorzelcach, ale jedno wiedział. Jeśli nie spróbują, to na pewno nic się nie zmieni. Usiadł po turecku, pociągnął ją za rękę, wciąż ściskała jego dłonie jak linę ratunkową i zachęcił, by usiadła obok. Myślę, że warto spróbować. Stwierdził. Pokiwała głową, wciąż płacząc. Przełknęła ślinę i zaczęła mówić. O mężczyźnie, który kazał nazywać się Herostratesem. Kochał ogień bardziej niż cokolwiek innego na świecie. Kochał go za niszczycielską moc. Nie pamiętała wiele z czasu, zanim pojawił się w jej życiu, ale wiedziała, że taki czas był. Bo kiedy przyszedł w strach, nie znała go wcześniej. Kiedy poczuła ból i głód, pamiętała, że kiedyś jadła dosyta. Gdy zamknął ją w klatce, wiedziała, że dawniej jedynymi prętami, jakie dzieliły ją od świata, były szczebelki łóżeczka, a kiedy marzła, skulona na betonowej podłodze, przypominała sobie ciepłe objęcia mamy i taty. Była bardzo mała, ale pamiętała. Coś było przedtem, coś, czego już nie odzyska. On jej to odebrał, bo zniszczenie przychodziło mu naturalnie. Pamiętała, że świat był duży i piękny, ale on skurczył go do klatki, strachu i głodu i rozkazu. Podpal, zniszcz. Spopiel. Płacili mu za to, powiedziała. Ale i tak robiłby to za darmo. ścisnął mocniej jej drżącą dłoń. Wiesz, że to nie twoja wina. To nie ty zabiłaś tych ludzi. Spojrzała na tłoczące się niespełna metr od nich ciała pogorzelców. Zrobiłem ogień. A on ich pożarł. Znów płakała. Ale to on ich wybrał. On cię tam zabrał. On kazał ci wzniecić płomień i nie pozwalał go ugasić, dopóki nie było za późno. Ale to ja jestem żywiołakiem. A jeśli podpaliłby ich domy zapalniczką, zapytał, to winna byłaby zapalniczka czy on? Spojrzała na niego zaskoczona. Gdyby nie miał ciebie, użyłby benzyny, koktajlu mołotowa, czegokolwiek. Czy one też ponosiłyby winę? Nie, przyznała. Ale mogłaś odmówić? Powiedzieć, że nie chcesz tego robić? Zamarła. Jej oczy rozszerzyły się w panicznym ręku. Mówiłam wyjąkała, ale on cię nie słuchał, bo twoja wola go nie obchodziła. Skinęła głową. Więc działała jego wola i wola ludzi, którzy mu płacili. Nikt nie oskarżyłby zapalniczki, a ja nie oskarżam ciebie. Ale oni nie żyją. Ogi nich zabił i to jest straszne. Ale to Herostrates ich zamordował. Ty byłaś dzieckiem, jego ofiarą. Więzioną, zastraszoną, bezbronną. Pokiwała głową, ale widział zwątpienie na jej twarzy. Gdybyś miała wybór, spaliłabyś ich? Spojrzała na niego tak przerażona, z tak szeroko otwartymi oczami, że odpowiedź była oczywista. I właśnie tym się różnisz od Herostratesa. To jego powinni odwiedzać w koszmarach, nie ciebie. On nie żyje. Miron go zabił, powiedziała cicho. To znaczy, że zabrał swoje grzechy do grobu. Ty nie musisz ich dźwigać. A ci ludzie, wskazał Pogorzelców, Mogą zaznać spokoju i odejść do zaświatów, ale nie odchodzą. Wracają do mnie w snach, może trzyma ich twoje poczucie winy, Salciu? Zamknęła oczy, policzki lśniły jej od łez. Przysunął się bliżej i objął ją ramieniem, nie wypuszczając z uścisku jej drżącej dłoni. Wiesz, jak im powiedzieć, że mogą już odejść? Przyznaj, że jest ci przykro, że żałujesz, że Miron nie znalazł Herostratesa szybciej. Myślisz, że to wystarczy? Zapytała. Myślę, że możesz spróbować, a potem się z nimi pożegnać. Patrzył, jak podnosi się i podchodzi do granicy ognistego kręgu, jak wchłania cały ogień tak, że nic nie oddziela jej już od ludzi, którzy zginęli w wywołanych przez nią pożarach, jak prostuje plecy i patrzy im w wypalone oczodoły i mówi to, co zakopała głęboko w sercu. Nie wiedział, czy ją słyszeli, ale przestali krzyczeć. Zbili się w zwartą grupkę i zamarli, jakby coś w niej, jej słowa, jej żal zdołało ich wytrącić z zapętlenia, w którym wciąż i wciąż przeżywali ostatnie chwile swojego życia. Jako duchy nie nawiedzali realnego świata, lecz utknęli w koszmarach małej dziewczynki. I co teraz? Zapytała cicho, gdy skończyły się jej słowa i łzy. Teraz zaśpiewamy im piosenkę, która pomoże im trafić do zaświatów. Moja mama śpiewała ją na pogrzebach i wtedy, gdy ktoś umierał, a potem ja zaśpiewałem ją mamie, kiedy umarła. Też nie masz mamy? Zmartwiła się dziewczynka. Mam. Po prostu już nie żyje i czeka na mnie w zaświatach. Nie chcesz do niej iść, skoro tak bardzo za nią tęsknisz? Zapytała cichutko, a jego serce ścisnęło się boleśnie. Nie mogę. Strasznie by na mnie nakrzyczała, gdybym przyszedł za szybko. Mam życie do przeżycia i przygody do doświadczenia. A kiedy się spotkamy, opowiem jej wszystko i to już będą nasze wspólne wspomnienia. Opowiesz jej o mnie? Na pewno. O Mironie i Dorze też? Przytaknął. Mama na pewno chciałaby usłyszeć o wiedźmi, która trzęsła stadem wilków i chroniła jej syna. A jeśli nie pamiętam mamy i taty, jak ich znajdę w zaświatach? Och, to proste. To oni znajdą ciebie. Będą wiedzieli, że się zbliżasz i przywitają cię przy bramie. To właśnie mama obiecała mu na łożu śmierci. Będą wiedzieli, że to ja, choć urosłam, poznają twoją duszę, i światło i ciepło. Tak to już działa. Wpadła w jego objęcia i ścisnęła tak mocno, że przez chwilę nie mógł złapać tchu. Zaśpiewaj im, proszę. Na nich też ktoś czeka w zaświatach, powiedziała cicho. Więc zaśpiewał. Prostą balladę, której mama nauczyła się od swojej mamy. A ta od swojej i tak przez wiele pokoleń. Pieśnie z czasów, gdy płonęły łodzie pogrzebowe. Łopot skrzydeł oznaczał zbliżające się walkiria, a wojownicy liczyli na ciepłe przyjęcie w Walchali. Dziś tylko na pozór wszystko wygląda inaczej, ale wszyscy wciąż staczamy swoje boje. Jesteśmy wojownikami, mawiała mama. Przymknął oczy i przez ułamek chwili widział jej twarz. Łagodny uśmiech kobiety, która w środku nocy zapakowała syna do samochodu i uciekła przed brutalem, zdolnym ich zabić. Wierzył, że Walkirie zabrało jej duszę do Walhalli. bo była najdzielniejszą wojowniczką, jaką znał. Miękka i łagodna dla niego, nieustępliwa wobec każdego, kto spróbowałby go skrzywdzić. Zamrugał. Oczy piekły go od łez. Pieśń dobiegła końca, a duchy pogorzelców odeszły. Zostali sami w kamiennej sali. Dziecko tuliło się do niego, jakby wiedziało, że nie tylko ono miało za sobą ciężką noc. Już nie wrócą? Szepnęła. Tylko ty mogłabyś ich ściągnąć z powrotem swoim poczuciem winy. Ale to już chyba mamy wyjaśnione. Pokiwała głową. I wszystko zniknęło. Zamrugał w szoku, znów wrzucony w swoje wilcze ciało. Salcia też się obudziła, z poduszką przemoczoną od łez i skopaną pościelą. W progu stała Dora. Weszła do pokoju na palcach, cicho by ich nie obudzić. Podniosła kołdrę z podłogi, strzepnęła ją i okryła każde z nich, dziewczynkę i wilka. Pogładziła rozpalone czoło dziecka i naznaczyła je sygilą błogosławieństwa. Potem pogłaskała go po łbie i powiedziała, śpij dobrze, Biarkę. Jesteś bezpieczny. Spojrzał jej w oczy i uwierzył, że tak właśnie jest. Wiedźma wyszła z pokoju i przymknęła za sobą drzwi, zostawiając między nimi a futryną niewielką szparę. Słyszał, jak krząta się po mieszkaniu, choć powinna już spać. Dziewczynka przekręciła się na bok i objęła go za szyję. Odeszli, wyszeptała w jego futro, a chwilę później jej oddech się wyrównał i zasnęła. Nie wciągnęła go już w koszmary. Tej nocy naprawdę ich nie było. Rozdział XXI. Obudziłam się absurdalnie wcześnie i nie z winy Salci. Gdy zajrzałam do niej w nocy, spała niespokojnie, ale ani śladu płomieni czy dymu. Zaczynałam wierzyć, że okłady z wilka mają cudowne właściwości. Powinnam się położyć i dospać jeszcze te dwie godziny do budzika, ale nie mogłam. Mój mózg wszedł w tryb chaotycznej galopady. Przygotowałam śniadanie i przekąski do szkoły dla Stalci i Mirona, a potem nad wiaderkiem kawy zastanawiałam się, co zrobić z Biarkę. Dzień wcześniej po prostu zabrałam go ze sobą na miejsce zbrodni. I zachowywał się wzorowo. Ale dziś miałam mieć towarzystwo Johanna. Intuicja podpowiadała, że lepiej zachować między nimi dystans. Może w normalnych warunkach ich relacje ułożyłyby się bezproblemowo. Ale nie mieliśmy tego luksusu. Johan był superdominującym wilkiem, aktualnie napędzanym frustracją. Normalnie nie sądziłabym, żeby zagrażał młodzikowi, ale teraz... A do tego biarka według Inge nie radził sobie najlepiej z hierarchią w stadzie. Zbyt długo żył poza nim, by rozwinąć instynktowne wyczucie swojego miejsca. Mógł nieświadomie sprowokować Johana, który teraz zareagowałby ostrzej niż zwykle. A Johan nie potrafił złapać swojego białego lub czarnego. Wieloryba, więc mógłby wyładować się na główniarzu, który złamał konkretne reguły i ganiał na czterech łapach po autostradzie, stając się małą sensacją lokalnych mediów i portali. Sprawdziłam to z samego rana, Johan miał rację. Narracja o nadmiernej liczebności wilków już się nakręcała. Strachy niewidy rosły w siłę i zaczynały się nawoływania do regulowania populacji. Eufemizm dla... Niech myśliwi strzelają, wilk, dzik, rowerzysta, Bóg rozpozna swoich. Wiedziałam, że Biarkę nie zrobił tego specjalnie i nie miał wyboru, ale mleko się rozlało. Dlatego w akcie desperacji zdecydowałam, że pojedzie dziś z Salcią i Mironem do szkoły. Spędziłam z nim wystarczająco dużo czasu, by wiedzieć, że nie miał problemów behawioralnych. Był opiekuńczy wobec mojej małoletniej podopiecznej. Miał na nią dobry wpływ. Zawiązała się między nimi nić sympatii a Miron i Nisim zdołają go ochronić, gdyby nagle pojawiły się stoczniowe wilki. Przez chwilę szukałam w tym planie jakiegoś haczyka, ale nie znalazłam. Dlatego wywołałam wilka z sypialni Salci, jeszcze zanim ona i diabeł się obudzili, i wyjaśniłam mu wszystko. Nie był zachwycony, ale przyjął moją decyzję bez potrzeby podpierania jej mocą Alfy. Salcia, gdy powiedziałam jej o tym przy śniadaniu, była w niebo wzięta. Cieszyła się, że spędzą razem dzień i że pokaże mu szkołę i ogniki. Na terenie szkoły zbudowano pancerny krąg. Mogła ćwiczyć bez ryzyka. Musieliśmy postawić coś podobnego na podwórku, bo nasz dywan długo już nie pociągnie. Poprosiłam Mirona, żeby dawał znać, jeśli tylko coś się skomplikuje. Pojawią się obce wilki albo biarkę zacznie kombinować. Machnął tylko ręką i zapewnił, że dadzą sobie radę, przypominając przy okazji, że mam ich odebrać około piętnastej. Ustawiłam przypomnienie w telefonie. Na wszelki wypadek. Johan czekał już przed Nowym Petersburgiem. Miał na sobie te same ciuchy co ostatnio, ale wyglądał na odświeżonego i wyspanego. Wskoczył do auta pełen energii, a ja zawiozłam nas pod dom pani Bożeny. Pani Stefania wyjrzała z domku, gdy tylko zaparkowaliśmy i zawołała – Czy coś już wiadomo? – Ciągle szukamy, pani Stefanie, odkrzyknęłam. To dobrze, prawda? To znaczy, że wciąż jeszcze nie znalazła się jej trupa. Odparła. A ja uznałam, że to dziwnie optymistyczna perspektywa. Myślałam, że jak większość wilków, Johan będzie chciał się przemienić do tropienia, ale tylko wzruszył ramionami. A, na dwóch nogach też jestem całkiem sprawny. Powiedział, poza tym komunikacja łatwiejsza. Najpierw obeszliśmy dom. Johan szukał śladów zapachowych i odcisków łap. Niczego nie znalazł, choć zaznaczył, że to nie powód do zmartwień. Pogoda w ostatnich dniach nie sprzyjała utrwalaniu śladów, mruknął. W wielu miejscach, które sprawdzałem, wyglądało to tak, jakby napastnik poruszał się nad ziemią. Ale tu, dodał, jest świeży trop. Prowadzi od sąsiadów i z powrotem. Spojrzałam w stronę domu Szczawików. Firanka w oknie gwałtownie drgnęła. Facet bez dwóch zdań, klasyczny Old Spice na dwudniowym pocie, dodał Johan, popisując się węchem. Jakby próbował samemu sobie udowodnić, że to nie z własnej winy nie może wywężyć bestii. Kucnął przy martwej o tej porze roku rabatce i wskazał udeptane gałązki i ślady butów. Spędził tu trochę czasu. Zaglądał do środka, a potem poszedł dookoła. Podążyliśmy za odciskami. Błoto po deszczu na coś się jednak przydało. Ślady prowadziły do tylnych drzwi. Na betonowym stopniu został niemal idealny odcisk. Zrobiłam zdjęcie, ale nawet bez miarki było widać, że facet nosił buty w rozmiarze 42, niewiele większe od moich. Nie wiem, czego tu u diabła szukał. Mruknęłam. Przepytywałam ich wczoraj, wiedział, że kobieta zaginęła. Jest ciekawski. Albo miał coś do ukrycia, zauważył Johan. Tak czy inaczej zasłużył na moją nieufność i dużo więcej pytań niż te wczorajsze. Mógł się tu pojawić tylko po to, żeby zostawić zapach na wypadek, gdybyśmy go wytropili. Był na twojej liście? Zainteresował się Wilk. Wczoraj trafił na listę przemocowych chujów, ale dziś może wskoczyć także na listę podejrzanych, przyznałam. – Rozejrzyjmy się w środku – zadecydował Johan i nacisnął klamkę. Drzwi były otwarte, choć wczoraj upewniałam się, że je zamknęłam. Miał klucz? A może, jak ten pierwszy, wsadził rękę przez szybę? Przyjrzałam się zasówce. Śladów krwi ani smug, których wczoraj nie było, nie znalazłam. Wszystko starannie wytarte łącznie ze starymi śladami zaschniętej krwi. Wciąż czuć było alkohol jak z chusteczek dezynfekujących. Nogi mu z dupy powyrywam, mruknęłam. Nasz popatrzeć. Od tej wody kolońskiej kręci mnie w nosie, ale przynajmniej wytropienie jego ruchów w domu będzie banalnie proste. Ku mojemu rozczarowaniu Szczawik nie spędził tu wiele czasu. Według Johanna został na korytarzu, zajrzał do salonu i kuchni, ale nie wszedł głębiej. Kilka razy otarł się o ścianę, żeby nie wdepnąć w smugi krwi i potem wyszedł. Niczego nie zabrał, nic nie zostawił. Typowy podglądacz. Nie zdziwiłabym się, gdyby porobił zdjęcia i pochwalił się nimi na grupach sąsiedzkich. Moja antypatia do niego rosła z każdą minutą, ale postanowiłam się skupić na tym, po co tu przyszliśmy. Liczyłam, że Johan zauważy coś, co mi umykało, że spojrzy na smugi i krople krwi inaczej. A domysły... Ułożą mu się w logiczny scenariusz. Przechadzał się po salonie i kuchni jak turysta. Mamrotał coś po niemiecku. Co chwilę się schylał albo klękał. Oglądał krople, smugi, ślady podeszew odbite w krwi. Co najmniej dwa numery większych niż buty sąsiada. Zbadał dokładnie tylne drzwi, te przez które, jak podejrzewałam, wszedł sprawca. Nie było innych śladów włamania. Gdyby ofiara sama go wpuściła, nie byłoby sensu wybijać szyby, a potem sprzątać odłamków. Znalazłeś coś podobnego przy poprzednich włamaniach? Zapytałam. Skinął głową. W dwóch przypadkach zniszczono skoble i kłódki. Włamywacz użył długiego kija i dźwigni. Miał sporo siły i więcej rozumu niż można by się spodziewać. W jednym przypadku wybił szybę. W innym dostał się do środka uchylonym oknem. Zahaczył o firankę, podejrzewam, że przypadkiem. Nie wyglądało to na akt wandalizmu a nie wiadomość. Mm, czyli nadal nie możemy wykluczyć, że to on? Podsumowałam. Znów skinął głową, wpatrując się w ślady. Kropelki na podłodze i ścianie układały się w szlak biegnący od tylnych drzwi do kuchni. Większa plama rozlała się przy stole, a potem nic. Założyło patronek, powiedział Johan. Przytaknęłam. Przez chwilę zastanawiałam się, czy to krople grawitacyjne z kija albo innego narzędzia, którym pobił panią Bożenę. Ale kierunek opadania i wyciągnięte ogonki kropli sugerują, że szedł od drzwi prosto tutaj. I nie wiem, czy zauważyłeś, kilka kropel spadło na wcześniej rozmazane plamy w korytarzu. – Tak, tamta była już podeschnięta, zanim opadły nowe, więc się nie wymieszały – przyznał. To też w ogóle nie miało sensu. Jedyny scenariusz, do jakiego pasował ten zestaw śladów, zakładałby, że zdarzenie miało dwa etapy. Pani Bożena została pobita, mocno krwawiła, przypełzła do kuchni, a sprawca wrócił i zranił się o stłuczoną szybę. Tylko po co wracał? Domyślił się, że żyła? Wrócił pochować kota? Co tu się do cholery wydarzyło? Nie mam laboratorium, żeby zbadać próbki krwi, ale Roman wyczuł dwóch dawców ludzkich, i przynajmniej jednego zwierzęcego. Myślę, że to był kot. Czy twoja bestia zaatakowałaby mruczka? Wzruszył ramionami. Może w innych miejscach zwierzęta chowały się po kątach, ale koty... Koty nie mają wystarczająco rozumu, by nie atakować bestii. W swoich małych główkach są na szczycie hierarchii w każdej dżungli. Pochylił się nad parapetem, gdzie ślady pazurów były najbardziej wyraźne. Kocie, jak najbardziej, a te drugie mogą być wilcze. Duży rozstaw, spora łapa, powiedział. Nie pachnie jak wilk i nie wyczuwam dymu, jak w poprzednich miejscach. Ale zapachy są tak mętne, że trudno na nich polegać. Minęło kilka dni. Wszystko się rozmywa, a świeża warstwa Old Spice'a też nie pomaga, przyznał. Obejrzał ślady krwi na dywanie i w korytarzu, zwoje zakrwawionych ręczników papierowych na kuchennym stole i powiedział Myślę, że się czołgała. Może próbowała uciec, ale nie mogła biec. Krew jest zarówno ludzka, jak i kocia. Czyli miała ją na ubraniu albo czołgała się z ciałem pupila, domyśliłam się. W kuchni wyczuwam wyraźnie zapach mężczyzny, starszy niż smrodek sąsiada. Mówiłaś, że coś zniknęło? Na pewno worek psiej karmy. Nie ma też torebki ani płaszcza zaginionej. I o ile kot został pochowany, nie ma śladu po szczeniaku, którego niedawno przygarnęła. Pokręcił głową z frustracją. Znałam to uczucie aż za dobrze. Kiedy on oglądał i wąchał ślady, ja sprawdziłam, czy pani Bożena postawiła osłony. Roman nie przesadzał. Nie miała wiele magii, ale mieszkała w tym domu od ponad trzydziestu lat, a to wystarczałoby by zadbać o zabezpieczenia. Miejsce nasiąka człowiekiem, który w nim mieszka i pozwala mu się zawłaszczyć. Po pewnym czasie człowiek i jego lokum są już związani, a ich relacja obustronna. Człowiek dba o dom, dom daje człowiekowi poczucie bezpieczeństwa. Tak właśnie rodzi się magia, choćby słabiutka a od niej już krok od osłon. Pani Bożena aktywnie je stawiała. Rysowała runy pod wycieraczką, wieszała amulety nad framugami, woreczki pełne kamyków, ruloników pergaminu z intencjami i gałązkami rozmarynu. Nic agresywnego, czysto pasywna ochrona. Czyli raczej nie czuła się zagrożona. Gdyby się bała, dorzuciłaby pokrzywy albo żelazo. Teraz osłony były ledwo wyczuwalne. Pewnie minął tydzień, odkąd je wzmacniała własną energią. Klasyczne bariery wiedźmy ziemi albo kogoś z magią w tle, choć bez dużej mocy. Nie zauważyłam ich wcześniej, kiedy byłam tu z Romanem. Ale wtedy weszliśmy tu jako osoby zaproszone. Wprowadziła nas upoważniona osoba, dysponująca kluczem.